314wo314wo.pl to kanał, który oglądasz ja nazywam się Bartek Staniszewski i będę dzisiaj ważył piwo bo to jest kanał o tym, jak sobie ważę piwo w domu, w garażu w zasadzie mamy dzisiaj 22 grudnia godzina 10.46 wtorek, nietypowy dzień jak dla mnie 10.46 całkiem późno, ale musiałem trochę sobie tutaj Przygotować tą przestrzeń, przestrzeń w garażu do ważenia. No cóż, dzisiaj Belgian Blond. Nazwałem je sobie internetowe, dlatego że za kilka dni dla mnie ważna rzecz. Otóż będę miał normalne, takie ludzkie, porządne, stałe, światłowodowe łącze w domu, z czego się bardzo cieszę niezmiernie. Za kamerą, w tam kawałek dalej, centrum sterowania wszechświatem, czyli komputer z recepturą, za mną garnek. Tutaj po mojej prawej stronie za chwilę będę będę śrutował słód. Do dzieła. Robimy. Pierwszy fuck up od samego początku. <tryk> Jeszcze raz. No właśnie, Nastąpił pierwszy faka pod samego początku, mianowicie w w sobie tą recepturę w jakiś sposób nieznany mi skasowałem. Ale to nic, bo ja ją mam w piwowarze, więc sobie ją wprowadzę w międzyczasie, a na razie, na razie po prostu z tego piwowara korzystając ześrutuję słód, bo, bo, bo, bo się te wagi będą zgadzać. Także. No, za chwilkę przebitka na to, żeby była pewna chronologia, łącznik. No. Dobra. Ogarnąłem już tą recepturę, woda już się podgrzewa, prawie ma już, znaczy maszy około 60 stopni, muszę podgrzać do około 68, 70 i wsypać słody, które są już ześrutowane. Przypominam 22 grudnia, pogoda paskudna, taka grudniowa, no grudniowa jak ostatnio, nie jak przed laty, czyli deszcz, śniegu nie ma, ale w sercu, w sercu ciągle ma i dlatego, że dziś, dziś dzień ważenia, a dawno, dawno nie ważyłem piwa, a bardzo to lubię. E, tak, Kamerę sobie pom pomączyłem, pomączyłem, nie pomączyłem, czyli mąką ją, a właściwie no, tym, co sobie ze śrutowania słodów zrobiłem. Trochę widzę, że jak zwykle moje roztargnienie spowodowało, że nie całkiem kupiłem takie słody, czy, a może po prostu ich nie było i, i ponieważ nie mam teraz, nie miałem tej receptury, może po prostu coś tam pozamieniałem. Chmielu też nie miałem tyle, ile bym chciał, ale coś tam wrzucę innego, jakiś inny chmiel. Tak, to ja w tej chwili przechodzę już chyba do kotła i wydaje mi się, że tam temperatura już będzie dochodzić do tych 68 albo już doszła, sprawdzę. i temperatura jest 75, to jest, to jest znacznie za dużo, Roz, rozcieńczę ją zimną wodą, choć wtedy wody będzie znacznie więcej, no ale cóż, to nie będzie źle, po prostu przy wysładzaniu będzie, będzie mniej wody zużyte. No dobrze, to nie ma co tutaj więcej na ten temat opowiadać, ponieważ... Rozcieńczanie wody gorącej zimną jest w pewnym sensie spektakularne, ale chyba nie aż tak, żeby to polecam, można sobie to zrobić w domu, nawet nie gotując miła. Czas wsypać słody do gorącej wody i to by było coś zrobić taki film, takie ważenie, żeby było całe rymowane. Poema to piwie. Może kiedyś się o to pokuszę. Ale to pięknie pachnie. Jest godzina 12.30, tak mniej więcej. Tak, no dokładnie, 12.30. przepraszam, już zacier ma 72 stopnie, w tej chwili już trwa przerwa w tych 72 stopniach, będzie to 45 minut, przed chwilą się zaczęło, więc, więc mniej więcej 45 minut, za 45 minut wygrzew. A tymczasem jakiś by to był kanał o ważeniu piwa, gdybym jakiegoś piwa nie skonsumował, mimo, że dzisiaj storek O, to jest moja 41 warka, taki bardzo czarny, kawowo czekoladowy, palony stołt. No, piwo bardzo degustacyjne. Bo, bo bardzo, bardzo intensywne wszystkie te tam aromaty i smaki. Ale nie będę teraz tutaj degustacji przeprowadzał po prostu. Po prostu chodzi o to, że, że, że piwo musi być, na kanale o piwie. Gęsta piana. A tymczasem, powtarzam, gotuje mi się, ważę dzisiaj y, piwo internetowe. Internetowe, bo już za chwileczkę, już za momencik, za 8 dni montaż i będę miał prawdziwy Prawdziwy internet. Nawet sobie nie zdajecie sprawy pewnie, ci, którzy mają internet, jakie to jest upierdliwe, jakie to jest e, to sprawdzanie ciągłe, czy ile, ile zużyłem dzisiaj, ile mam jeszcze do końca tego, do końca miesiąca. Masakra. Tym bardziej, że w tej chwili Dużo rzeczy przez internet się robi, praca, nauka, więc no, stało się to nieodzowne. Z ogromną ulgą wypowiem umowę dotychczasowemu operatorowi. No bo wiecie, że internet, taki domowy światłowód, nie jest sprawą oczywistą w warunkach podmiejskich. No, ale tak się trafiło, że, że ja go będę miał za chwilę już. Wasze zdrowie, czekam do końca przerwy, a może jak wypiję to piwo, to zacznę sobie przygotowywać, na pewno, powinienem, powinienem zacząć przygotowywać fermentor. No, tak zrobię. Godzina 13.20, zacier jest już gotowy, skończyło się zacieranie, tak to wygląda, także w tej chwili przeniosę ten filtrat do tego kubełka, wiaderka, w którym jest wężyk z No tradycyjna, tradycyjny. Niente. Ten słód chyba mocno zabarwił tą, ten zaciem. I piwo rzeczywiście będzie chyba takie rude. No tak wygląda. W tej chwili jest takie. No takiego koloru jeszcze nie widziałem. Nie jest to y, brąz ani taki ani żadna tam czerw, Ten bardziej. No tylko właśnie takie rude, no. a rude to w ręce. Jak zwykle, kiedy ważę piwo, to coś musi takiego wyskoczyć, co muszę zrobić. Strasznie tego nie lubię i tak dobrze jest dzisiaj, bo na razie przynajmniej nigdzie nie musiałem jechać. Dobra, tak jak mówiłem, piwo jest rude, yy, filtrat się układa to ja idę gotować wodę, dokładnie, idę gotować wodę na wysładzanie. Coś, coś jest zdecydowanie nie tak z moją wydajnością, muszę na ten temat coś poszukać, poczytać, no bo jest naprawdę niedobrze i to, nie jest, to jest nie pierwszy raz. Mam 22 litry o gęstości 8,6 przed gotowaniem. No więc no bardzo mało. Yy, wydajność 64%. No słabo, słabo. Kurna. No bym powiedział, że aż yy, wysładzałem do stanu aż za, aż za dużo. No nas no myślałem, że z tego będzie. Więcej i. i, i słodziej. No dobra. Yy, trudno. Trudno. No. Yy, brzeczka. Króźba. Nie brzeczka. No dobra, gotuje się. Znaczy jeszcze nie wrze, ale już podgrzewam. Właśnie muszę dać więcej gazu. No i jest godzina za 10:30. trzecia. Szkoda, no, coś, coś słabo z tą wydajnością, nie mogę zrozumieć dlaczego. Czy, czy problemem jest to moje śrutowanie, że nie wiem, za grubo, ale, ale wydaje mi się, że nie jest za grubo. Cóż, no będę musiał nad tym popracować. Kiedyś było, było lepiej, więc przy pozostałych parametrach niezmienionych, no, no to śrutowanie mi wychodzi. Na pewno mogę nad pH popracować, bo tego nie mierzę i nie sprawdzam, a pH dla wysładzania ma znaczenie. Kwaśność tej wody zarówno do wysładzania jak i kwaśność zacieru, no muszę nad tym popracować. A tymczasem czekam aż, e, aż zacznie wrzeć i będę wrzucał chmiel. Dzisiaj chmielenie w hop Spiderze, ponieważ chmielu jest stosunkowo niedużo. Do zobaczenia. Jak to wszystko wolno idzie. Bardzo wolno. No jakoś nie wiem, może z tego zimna, słabo się podgrzewa ten kocioł, albo y, wpadłem w depresję o. Dlatego że im niżej, tym. Dobrze mówię. Tym temperatura wrzenia jest wyższa. Tak. Dobrze mówię. No strasznie wolno idzie, jest już 16. 14, 16, 14, jeszcze 15 minut gotowania. O. zobaczymy. No jakoś, no znowu kurczę, ta wydajność mnie martwi. Ale no cóż. Ważna rzecz jeszcze. Nie dodaję jednak tego, tego chmielu independent, independent Blade, czy tam Independence Blade, blend tylko tym styrian goldingiem będę chmielił w dawce 30, znaczy właściwie już pochmielone w dawce 30 gram na, na 55 minut i, i 20 gram na, piętna, na 15 minut, tak. Po pierwsze no, piwa jest mniej. Po drugie e, źle tam wpisałem minutę w rezultacie tego IBU powinno być około 20 paru do 30. Także także nie będę tym, tym drugim, tego drugiego chmielu używał. 16:28 koniec gotowania. No i skoro szło tak wolno, to teraz chłodzenie powinno iść szybko, no bo w końcu zima jest, więc musi być zimno, pani kierowniczko. No i cóż, zaczynamy to chłodzenie, co? No dobra, to już ostatnie akcenty dzisiejszego dnia 16.44. Przelewam piwo do fermentora, napowietrzam brzeczkę yy, i dodaję drożdże. Okaże się ile mam piwa i jaka wyszła z tego. Jaka jest gęstość. Fermentor zdezynfekowany już. I gdzie zdezynfekowano? O, zdezynfekowano w wajążyk. No dobra, jedziemy. Prawie 20 litrów. Właściwie 20 litrów, bo będzie piana i będzie jeszcze, jeszcze będzie starter drożdżowy, więc nawet, nawet więcej jak 20 litrów. No Nie jest źle, kuźba. Nieostry nie jest ten obraz, ale to jest prawie 13, no to będzie 12,5. nie się gorszego. I idę po drożdże. Starter w środku rdzeń, który muszę uważać, żeby nie wpadł. Po prostu go złapię tym magnesem. Sądząc po kolorze tej piany, to piwo będzie bardzo ładne. No to klub. pomalu. Koniec proszę Państwa. 16.55, także ja będę miał jeszcze sprzątania, ale na razie muszę się zająć psami. Yy, oglądaliście relacje zważenia mojej 43. warki, tego nie powiedziałem, 43 moje piwo, yy, internetowe belgijskie Pale Ale, yy, ale nie będzie takie Pale Ale, bo będzie trochę czerwone. Tego. Co z tego co widzę. Także do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam Was, pijcie dobre piwo, na razie.